W tym roku, gdy pytamy co dobrego w kukurydzy, to jest to pytanie właściwie retoryczne, bo kukurydza ma się bardzo dobrze dzięki takiemu, a nie innemu przebiegowi pogody. Pan Maciej Kuś z Syngenty, natomiast wie jakie nowości są w tej roślinie. A więc, nowości odmianowe firma Syngenta przygotowała 9 w tym roku. Szczególnie polecana jest jedna nowość, to jest do uprawy na ziarno, to jest SY Talisman. Odmiana OV220-230, czyli idealnie wkomponowująca się w rejon prawie całej Polski. Odmiana charakteryzująca się szybkim, intensywnym, mocnym startem. Od samej wiosny nadaje się na ciężkie, zimne, zlewne ziemie. I na wcześniejsze siewy pewnie. I na wcześniejsze siewy, tak. Ziarna to jest typu flint, czyli to szy tego szybszego startu właśnie wysianego w chłodną ziemię. Odmiana, która w badaniach coborowskich za dwa ostatnie lata jest w czołówce, jeżeli chodzi o plony w grupie wczesnej. Myślę, że w tym roku potwierdzi to. Jak nie będzie najlepsze, to na pewno w pierwszej trójce najlepiej planujących. Sama Pani widzi, jak ona wygląda. Imponująca roślina, mocny efekt Stay Green. A kolbas sama mówi za siebie, że naprawdę plony ziarna w tym roku będą imponujące. Właśnie, bo wysokość rośliny, choć duża, to jednak nie wszystko. Jeszcze grubość łodygi, no i procent tego ziarna w ogólnej masie. Jak to się prezentuje tutaj na polach? Nasze odmiany charakteryzują się szybszym oddawaniem właśnie wody z ziarna, więc klienci uprawiający, uprawiający nasze odmiany, Nigdy nie narzekali na to, że mucą 40% odmianę i zawsze czekają 2-3 dni, wilgotność nie schodzi. W naszych odmianach systematycznie zbija się ta wilgotność. Roślina o mocnym efekcie z tej Green bardziej też wyciąga wilgoć z ziarna do rośliny co w efekcie, tak jak mówimy, przekłada się właśnie na to, że mucimy niby porównywalne V, ale jednak to jest 2-3% niższa. No bo inna, inne rozłożenie wilgotności w roślinie. Dokładnie tak. A jeśli chodzi o nie tyle odmiany, co chemię w kukurydzy, jakieś szczególnie interesujące nowości, bo tu już dzisiaj rozmawialiśmy, że z chemią trzeba iść z duchem czasu, a nie bazować na starych środkach. Dokładnie tak. Firma Syngenta w tym roku wprowadziła nowy herbicyt Elumis Fortepax składający się z trzech substancji aktywnych. Nie tylko działa na listnie, ale i także działa odglebowo. W tym roku było na dużo plantacjach problem z chwastnicą, z chwastami prosowatymi. One wychodziły cały praktycznie okres maja i czerwca. Nie ma problemu. Elumis stosujemy między drugim a ósmym liściem. My go polecamy między drugim a czwartym liściem kukurydzy. Zwalcza zarówno chwasty, które już wyszły oraz dodatkowo będzie zabezpieczał plantację przeciwko nowym chwastom, nowym jakby zachwaszczeniom. Dodatkowo jest bardzo bezpieczny dla kukurydzy, więc kukurydza jakby nie cierpi po zastosowaniu tego preparatu i rośnie sobie spokojnie dalej.